Analogiczną rolę pełniła w monachium jej siostra, utrudniając zawarcie przymierza bawarsko-francuskiego. Głównym politycznym przeciwnikiem Kulewiczowej był przyjaciel jej męża Sułkowski, wyraźny zwolennik zbliżenia z Wersalem. Sam August II prowadził politykę nieliczącą się z rzeczywistością i swoimi żądaniami potrafił zrazić większość dworów europejskich. Pomimo zawartych porozumień domagał się odwiednia jakichś ziem dla synowej, a poza tym walczył o uzyskanie odszkodowania za najazd szwedzki. Pretensji zgłaszanych przez teścia w jej imieniu królewiczowa nie popierała. Tymczasem zaszło wydarzenie, które całkowicie zmieniło położenie Marii Józefy. 14 stycznia 1733 roku August II przybył z Drezna do Warszawy, po drodze przeprowadziwszy słynną rozmowę z posłem pruskim, któremu proponował pomoże w zamian za pomoc w zapewnieniu tronu polskiego Fryderykowi Augustowi. Król był już chory i 31 stycznia zmarł, mówiąc przed śmiercią do spowiednika — całe moje życie było jednym grzechem. W Saksonii syn jego przejął natychmiast władzę. Znacznie trudniej było natomiast posiąść tron Polski. Nie sprzyjała temu ani sytuacja wewnętrzna Rzeczypospolitej, ani położenie międzynarodowe wetinów. W Dreźnie wyrażano wątpliwości, czy się w ogóle należy o tę koronę ubiegać. Jednak ambitna i energiczna Maria Józefa zdecydowanie wypowiedziała się za staraniem o nią i stanowisko jej zwyciężyło. Istniały dwie drogi wiodące do tronu. Pierwsza legalna polegała na wygraniu elekcji. Z myślą o niej August II zbierał podpisy senatorów popierających kandydaturę syna i listę taką podpisali nieliczni zwolennicy sasów. Jednak u ogółu szlachty Wetinowie budzili głęboką niechęć. Dlatego też misja Brüla, zaufanego powiernika dworu drezyńskiego, nie była łatwa. Towarzyszył on Augustowi II w jego ostatniej podróży do Warszawy i pozostał tam czas jakiś po śmierci króla, z jednej strony doglądając wycofania wojsk saskich i wywiezienia dobytku, z drugiej jednocząc zwolenników, których było bardzo niewielu. W związku z tym otoczenie nowego elektora wybrało odmienną drogę. Interwencji z zewnątrz co było zamachem na niepodległość Rzeczypospolitej. Niemniej zmontowanie takiej interwencji również było trudne, gdyż wszystkie wielkie mocarstwa wysuwały innych kandydatów. Francja popierała teścia Ludwika XV Stanisława Leszczyńskiego. Austria i Rosja były skłócone z wetinami, pierwsza z powodu sankcji pragmatycznej, druga o Kurlandię. Dlatego też oba dwory cesarskie wysunęły kandydaturę infanta portugalskiego Emanuela, notabene bliskiego krewnego Marii Józefy. Niemniej dyplomacja drezdeńska potrafiła naprawić dawne błędy Augusta II. W traktacie z Austrią 16 sierpnia 1733 roku nowy elektor Saski raz jeszcze zrzegł się w imieniu żony praw do spadku Habsburskiego, a 17 czerwca w traktacie z Rosją uznał Birona, kochanka cesarzowej Anny Iwanownej, księciem Kurlandii, rezygnując z popierania przyrodniego brata. Ponieważ Infant Emanuel w tym okresie zmarł, to Fryderyk August został kandydatem wysuwanym przez oba dwory cesarskie. Dalsze wydarzenia potoczyły się szybko. 12 września 1733 roku większość zgromadzonej na woli szlachty wybrała na króla Leszczyńskiego, choć na Pradze zebrała się grupa biskupów i świeckich magnatów, lubomirscy i radziwiłowie) o nastawieniu prosaskim. Doczekali się oni chwili, gdy w okolicach Warszawy pojawiły się interwencyjne wojska rosyjskie, ale Leszczyński i jego zwolennicy uciekli do Gdańska. Wówczas we wsi Kamień, obecny Kamionek w Warszawie Prawobrzeżnej, odbyła się ponowna elekcja, druga w dziejach Polski pod osłoną obcych bagnetów, z której 5 października 1733 roku królem wyszedł elektor Saski pod imieniem Augusta III., Wybór ogłosił biskup poznański Stanisław Hozjusz. Dziękczynne Tedeum zainaugurował biskup krakowski Jan Aleksander Lipski, ale na wiwat strzelały armaty rosyjskie, bo polskich nie było. W Dreźnie Maria Józefa i jej mąż zaczęli się wówczas szykować do objęcia tronu, a przede wszystkim do koronacji. Ponieważ insygnia znajdowały się w rękach zwolenników Leszczyńskiego, należało sporządzić nowe przez oszczędność z materiałów zastępczych. Zamówienie złożono u złotnika Kölera w Dreźnie. Zamiast szczerbca miano użyć długiej klingi niemieckiej. Jabłka sporządzono z brązu, a korony i berła ze srebra pozłacanego, wysadzonego imitacjami kosztownych kamieni. Korona Marii Józefy, jako przeznaczona na wysoko upiętą fryzurę, nie obejmowała całej głowy. Pomimo tych nieautentycznych insygniów, całość uroczystości planowano urządzić bardzo okazale. I rzeczywiście pod względem artystycznym była to najbardziej obmyślona koronacja monarchów polskich. Szczegółowy jej plan opracowany został przez saskich architektów, którzy w tym celu bawili w Krakowie, dokonując drobiazgowych pomiarów katedry i zamku. U Jana Sebastiana Bacha zamówiono dwa utwory muzyczne, później włączone jako Gloria i Kyrie do mszy Hamol, a w Miśni zamówiono serwis koronacyjny dekorowany orłem białym, pogonią i herbem saskim który w chwili wyprodukowania, 1733 rok, był najwspanialszą zastawą porcelanową na świecie. W styczniu, august trzeci Maria Józefa przekroczyli granicę Polski. W Tarnowskich Górach spotkała ich grupa dygnitarzy i tu elekt 6 stycznia 1734 roku zaprzysiągł pakta konwenta. 12 stycznia para królewska przybyła do Krakowa pierwszą noc spędzając u kapucynów na Garbarach. 14 stycznia odbył się wjazd koronacyjny. Maria Józefa nie brała w nim udziału. Przybyła ona wcześniej na Wawel i z jego okien przyglądała się uroczystością. August III przejechał pod czterema bramami, z których pierwsza dekorowana była symbolami czterech elementów, druga czterech pór roku, trzecia czterech cnót głównych, a czwarta czterech części świata. Zwracał uwagę brak entuzjazmu pospólstwa. Następnego dnia z udziałem pary monarszej Odbył się pogrzeb Jana III Sobieskiego, Marii Kazimiery oraz Augusta II, a 16 stycznia August III zgodnie z tradycją udał się pieszo na skałkę. Niedziela, 17 stycznia 1734 roku, była dniem koronacji. Ponieważ prymas przebywał z Leszczyńskim w Gdańsku, to o jej dokonanie pokłóciło się dwóch biskupów, Krakowski i Poznański. Zwyciężył pierwszy, a za to drugi wprowadził króla do katedry. Zanim trzej wojewodowie, dwaj lubomirscy i szembek, nieśli insygnia, a poseł cesarski wiódł pod rękę obsypaną klejnotami Marię Józefę, której brzydota była podobno bardziej niż zazwyczaj widoczna. Posadzono ją nieco poniżej męża. Po koronacji oboje ucałowali relikwie i świętą Eucharystię pod obiema postaciami przyjęli. Krzyczano "Vivat, August! Rex Polonie!» Wiwat Maria Józefa Regina Polonie. Działa strzelały, ale orkiestra pod batutą Grzegorza Gorczyckiego z nieznanych przyczyn nie odegrała specjalnie przygotowanych utworów Bacha, wykonując jednak jedną z jego kantat. Następnego dnia królowa z okna kamienicy przyglądała się, jak jej mąż przyjmował na rynku hołd mieszczan. Król odziany był po raz pierwszy w kontusz, w którym w odczuciu większości wyglądał śmiesznie. W czasie pobytu w Krakowie Maria Józefa nawiązała łączność z polskimi jezuitami, popierającymi dotąd Leszczyńskiego. Nieco później przeciwnicy Augusta wnieśli skargę do Rzymu na biskupa Lipskiego, że dokonując koronacji naruszył prerogatywy prymasa. August III przebywał jeszcze kilka miesięcy w Polsce, gdzie Sejm Pacyfikacyjny, 25 czerwca, 8 lipca, utrwalił jego panowanie. W ramach wielostronnych umów międzynarodowych Leszczyński zrzekł się później praw do korony, otrzymując w zamian lotaryngię. Oboje królestwo większość czasu spędzali w Saksonii, stosunkowo rzadko odwiedzając Polskę. W czasie tych wizyt Maria Józefa prawie zawsze towarzyszyła mężowi. W Dreźnie więc powstał właściwy ośrodek dyspozycyjny kierujący całokształtem spraw dynastii. W gronie Kamaryli stosunkowo dużą rolę odgrywał Słukowski, mając początkowo znaczny wpływ na gnuśniającego Augusta. Urodzony w 1695 roku, był ministrem i generałem saskim oraz łowczym nadwornym litewskim. Cieszył się sławą dobrego wojskowego i dyplomaty. Niemniej Maria Józefa nienawidziła go. Oficjalnie powodem niechęci była mała pobożność ministra oraz jego profrancuskie sympatie. W rzeczywistości podejrzewała go, że podsuwa swą żonę Augustowi, a mąż się kiedyś wygadał, iż Sułkowski mu radzi zaniechać współżycia małżeńskiego, gdyż wobec płodności królowej Saksonia nie będzie w stanie zabezpieczyć bytu wszystkim urodzonym przez nią królewiczom i kulewną. Prawdopodobnie poza tym była zazdrosna, że przyjaciel młodości ma rzeczywiście duży wpływ na Augusta. W rezultacie w lutym 1738 roku doprowadziła do upadku Sułkowskiego. Dwoma najważniejszymi członkami Kamarili zostali wówczas jezuita ojciec Guarini i hrabia Bryl, Pierwszy z nich był sędziwym błochem, od wielu lat spowiednikiem obojga małżonków, który słynął z chytrości. Mając ogromne wpływy, lubił pozostawać w cieniu. Codziennie kilka godzin spędzał z parą królewską i kształtował ich poglądy na różne sprawy. Podobno marzył o wprowadzeniu religii katolickiej w Saksonii i absolutyzmie w Polsce. Równie potężny, ale znacznie bardziej widoczny był Bryl. Urodzony w roku 1700 został początkowo zaufanym powiernikiem Augusta II. Będąc luteraninem, miał żonę i dzieci katolików i zjednał sobie kulową uczęszczaniem na katolickie nabożeństwa. Od grudnia 1746 roku był pierwszym w dziejach Saksonii premierem. W polityce zagranicznej zawsze konsekwentnie opierał się na Rosji, za co został nagrodzony orderem św. Andrzeja. Ożeniony z hrabianką Kolowrat, miał nadal romans z hrabiną Moszyńską, naturalną córką Augusta II i pani Kozel. Był to chyba jedyny, choć skrywany związek pozamałżeński, który w swoim otoczeniu tolerowała królowa. Kolekcjonował obrazy, książki, zegary i porcelanę. Wystarał się najpierw o kurlandzki indygenat, a później fałszując swoje pochodzenie uzyskał polskie szlachectwo. Na dworze ogromną rolę odgrywała także jego teściowa, hrabina Kolowrat. Była powiernicą Marii Józefy, ochmistrzynią jej dworu i źródłem różnych plotkarskich wiadomości. Znaczenie jej było tak duże, że brała udział w posiedzeniach tajnej rady królewskiej, wywierając istotny wpływ na politykę. Dzięki lojalności Marii Józefy wobec swego rodu, członkiem tajnej rady do roku 1740 był także poseł jej stryja, hrabia Wratysław. Został on poza tym marszałkiem dworu królowej. Dużo mniejsze znaczenie posiadał nuncjusz Serbeloni, akredytowany w Polsce, ale przebywający najczęściej w Saksonii. To samo dotyczyło i innych posłów w Warszawie. Dzięki temu w Dreźnie znajdowało się dwóch przedstawicieli cesarzy Austrii i Rosji oraz króla Prus. Każdy z tych władców, jednego ze swych wysłanników akredytował w Polsce, a drugiego w Saksonii, ale wszyscy oni przebywali stale na dworze królewskim. Zostawszy królową, Maria Józefa nadal rodziła. 13 lipca 1733 przyszedł na świat kulewicz Karol. 12 lutego 1735 kulewna Krystyna. 9 lutego 1736 kulewna Elżbieta. 11 lipca 1738 kulewicz Albert. 28 września 1739 kulewicz Klemens Wacław. A 10 listopada 1740 kulewna Kunegunda. Tylko ona jedna ujrzała światło dzienne w Warszawie. Całe jej rodzeństwo urodziło się w Saksonii, głównie w Dreźnie, a czasami w okolicznych zamkach Moritzburg i Hubersburg. Ogółem Maria Józefa miała czternaścioro dzieci, z tego troje zmarło, ale pozostałe należało jakoś urządzić. W miarę jak królewicze i królewny dorastały, matka coraz więcej o tym myślała. Poświęcała im w ogóle dużo czasu, wpajając zasady religii oraz przeświadczenia o wysokim pochodzeniu. Dość prędko zauważono, że ulubieńcami królowej stali się ksawery i Józefa, którzy zresztą byli szczególnie mocno do siebie przywiązani. Faworytem ojca został natomiast Karol. Inteligencją i wykształceniem górował nad pozostałym rodzeństwem chory następca tronu Fryderyk Christian. Zajmował się on literaturą, muzyką i malarstwem, znał kilka języków obcych, i korespondował z wybitnymi współczesnymi intelektualistami. W przeciwieństwie do najstarszego brata, Ksawery i Karol nie mieli żadnych poważniejszych zainteresowań, ale byli zdrowymi, młodymi chłopakami lubiącymi się pobawić, przy czym Ksawery był bardziej niesforny, a Karol więcej układny i tym ujmował ojca. Obaj Kulewicze uczyli się zagadnień wojskowych i inżynieryjnych i obaj, ale Karol lepiej, mówili po polsku. Wykształcenie królewien było bardziej powierzchowne, choć wszystkie znały francuski. Miały zainteresowania artystyczne i te, które wychodząc za mąż opuściły Saksonię, zasłynęły jako krzewicielki umiłowania porcelany. W związku z tym nazwano je później Porcelan Tochter. Kiedy najstarsza królewna Maria Amalia miała czternaście lat, została dobrze wydana za mąż. Małżeństwo to skojarzyli Guarini i Słukowski, który zresztą wkrótce popadł w niełaskę. Pierwszy z nich, bawiąc w Wiedniu, nawiązał pertraktację z bankierem Bolcem, zaufanym królowej Elżbiety Hiszpańskiej, rozglądającym się za narzeczoną dla Karola III, króla obojga Sycylii, syna swej mocodawczyni. Wygląd kulewny został w Madrycie zaakceptowany na podstawie przesłanego portretu. Dalsze pertraktacje prowadził Sułkowski. Toczono je w takiej tajemnicy, że sama zainteresowana dowiedziała się o swych zaręczynach dopiero na dwa dni przed ich oficjalnym ogłoszeniem. Ślub odbył się 19 czerwca 1738 roku. Pannę młodą odwiózł do Neapolu królewicz Fryderyk Krystian, który później udał się w celach leczniczych na wyspę Ischia. Małżeństwo to było dość udane, choć młoda królowa nie odznaczała się urodą. Ze względu na jej pobożność poddani nazwali ją Santanella. W Polsce Mariasz ten rozbudził nagle nadzieję na odzyskanie sum neapolitańskich. Senatorowie wysyłali nawet w tej sprawie jakiegoś księdza, którego misja nie dała naturalnie żadnych wyników. Wydanie królewny za Bourbona Neapolitańskiego było wyraźnym sukcesem dyplomacji drezdeńskiej. Natomiast inny plan matrymonialny z tego samego okresu skończył się niepowodzeniem. Cesarz Karol VI nie wyraził zgody, aby jego młodsza córka Maria Anna poślubiła królewicza Sawerego, który był jej siostrzeńcem. Pomimo tego drobnego zgrzytu, Maria Józefa cały czas była całkowicie lojalna w stosunku do swojej rodziny. Poglądy królowej uległy jednak zasadniczej zmianie z chwilą śmierci 20 października 1740 roku Karola VI. W myśl sankcji pragmatycznej Maria Teresa otrzymała wszystkie posiadłości rodowe, a jej potomkowie mieli być kontynuatorami dynastii Habsburgów. Dopiero teraz ujawniło się, że poglądu tego Maria Józefa nigdy nie przyjęła. Co więcej, królowa uważała, że to właśnie ona, a nie jej młodsza kuzynka, powinna odziedziczyć ziemi i godności wspólnych przodków. Wieści o śmierci stryja zastały Marię Józefę w Warszawie. Przybyła tam wraz z całym dworem na tydzień przed otwarciem Sejmu. Parze monarszej towarzyszyli obcy posłowie oraz córki, królewicze natomiast byli nieobecni. Od chwili otrzymania wiadomości o zgonie cesarza, August III z małżonką i najbliższymi doradcami, Stale obradował, wyłączając się ze wszystkich innych spraw i odmawiając przyjęcia nawet Hetmana Wielkiego. Z Polaków do tych narad byli dopuszczeni Poniatowski, ojciec przyszłego króla, kardynał Lipski i kanclerz Załuski. Ci dwaj ostatni wykryli w testamencie zmarłego przed 200 laty Ferdynanda I ustęp, który można było interpretować w sposób przyznający królowej prawa do spadku. W świetle tego zwrotu Zrzeczenie się w roku 1733 pretensji do ziem austriackich rzekomo nie miało znaczenia. Jednocześnie w Wiedniu poseł Bawarski, nawiązując do tego samego testamentu, ogłosił dziedzicem Habsburgów swego mocodawcę, szwagra Marii Józefy, elektora Karola Alberta. Przy czym pierwszeństwo jego miało pochodzić stąd, że był on praprawnukiem najstarszej z tych, które pozostawiły potomstwo córki Ferdynanda I. Zaabsorbowany sprawami sukcesji August III wyjechał do Saksonii, nie zwołując nawet rady senatu. Kulowa, będąc w końcowym okresie ciąży, pozostawała w Warszawie i tu 10 listopada 1740 roku urodziła swoje ostatnie dziecko, królewne Kunegundę. Przed i po rozwiązaniu przeprowadzała rozmowy, próbując zjednać grupę senatorów do poparcia starań o tzw. następstwo austriackie. Do Drezna wróciła w początkach stycznia. Po jej powrocie ostatecznie podjęto dwie decyzje – zagarnięcie części lub całych Czech oraz wysunięcie kandydatury Augusta III na cesarza. W związku z tym ostatnim podkreślano, że nie ma ustaw zabraniających królowi polskiemu noszenia dwóch koron, dlatego Zygmunt III władał jednocześnie Szwecją, a Ludwik Andegaweński Węgrami. Wysłano nawet w tej sprawie posłów do wszystkich elektorów. Przeciwko Marii Teresie, popieranej przez Anglię i Holandię, Ukształtowała się koalicja, w skład której wchodziły Francja, Bawaria, Prusy i Hiszpania. Przez chwilę w Dreźnie wahano się, czy nie wypowiedzieć się po stronie Austrii, jeżeli ta dobrowolnie sceduje Saksonii część Czech. Zwolennikiem tej koncepcji był Brühl. Zwyciężyło jednak stanowisko przeciwne i 28 października 1741 roku August III opublikował manifest, w którym zgłosił w imieniu żony pretensje do spadku Habsburskiego i podał, że jego wojska wkraczają na Morawy. Wzięły też one udział pod wodzą księcia Maurycego Saskiego wraz z Bawarami i Francuzami w zdobyciu Pragi, w wyniku czego szwagier Marii Józefy, Karol Albert i jej siostra Maria Amalia zostali koronowani 7 grudnia 1741 roku na króla i królową Czech. Augustowi III obiecano wyrównanie w czasie następnej kampanii, która jednak zakończyła się klęską. Brna nie udało się zająć, a z 27 tysięcy żołnierzy uczestniczących w walkach zdolnych do boju pozostało tylko 3 tysiące. Niepowodzenie to o mało nie spowodowało upadku Bryla, jednak Królowa i Guarini uratowali ministra. W dodatku mimo zabiegów Drezna, do Paryża jeździł m.in. Poniatowski, Francja jako kontrkandydata męża Marii Teresy do korony cesarskiej wysunęła nie Augusta III, lecz elektora bawarskiego Karola Alberta, który rzeczywiście tę godność otrzymał, a 12 lutego 1742 roku wraz z żoną został koronowany we Frankfurcie na cesarza. Nie wydaje się, aby Maria Józefa radośnie przyjęła wywyższenie siostry, gdyż sądziła, że się ono jej jako starszej należy. Zresztą los Marii Amali nie był do pozazdroszczenia. W dwa dni po koronacji Austriacy zajęli monachium i nowa cesarzowa pozostała bezdomna. W trudnej sytuacji znalazła się wówczas matka królowej Polski, Wilhelmina Amalia. Przebywała ona na ziemiach bratanicy męża w okresie, gdy ta toczyła wojnę z jej obiema córkami. Początkowo czyniła nieśmiałe próby mediacji, jednak wkrótce, 10 kwietnia 1742 Zmarła w kloster Neuburg. Po klęsce na Morawach do Drezna 19 stycznia 1742 przyjechał Fryderyk II, który wbrew oporom księcia Maurycego stał się faktycznym wodzem wojsk saskich. Pomimo tego Saksonii groziło zajęcie przez Marię Teresę. Królestwo szukając pomocy we Francji ponownie wysłali do Wersalu Poniatowskiego, dodając mu do towarzystwa wojewoda Rawskiego Jabłonowskiego, bliskiego kuzyna Marii Leszczyńskiej. Na zewnątrz w życiu dworu nic się jednak nie zmieniło, a król, królowa oraz brül nadal wydawali uczty i przyjęcia, na których w owym okresie występowała panna Farianelli, modna śpiewaczka włoska z opery drezdeńskiej. Niemniej żadna wydatna pomoc ze strony francuskiej nie nadeszła, w związku z czym Saksonia musiała 28 lipca 1742 roku zawrzeć pokój z Austrią, rezygnując z jakichkolwiek pretensji do spadku po Habsburgach. Stosunki rodzinne uległy później na tyle ociepleniu, że August III 20 grudnia 1742 roku zawarł nawet alians z siostrą stryjeczną żony. Ogłoszono wówczas, że Maria Józefa i jej dzieci będą dziedziczyły po Marii Teresie i jej potomstwie, co nie miało jednak żadnego znaczenia praktycznego, gdyż obie kuzynki były jednakowo płodne. Guarini odwiedził wówczas Wiedeń, formalnie omawiając zaręczyny jednego z królewiczów z którąś arcyksiężniczką, faktycznie jednak proponując przymierze skierowane przeciwko Prusom. Poinformowany o tym przez swych szpiegów Fryderyk II za zerwanie aliansu z Austrią ofiarowywał Augustowi III poparcie w umocnieniu władzy królewskiej w Polsce, Brylowi księstwo w Czechach, a Guariniemu kapelusz kardynalski. Jednak w Dreźni dominowały wówczas nastroje antypruskie, odczuwane także w dużym stopniu przez królową. W tych warunkach w sierpniu 1744 roku Fryderyk rozpoczął działanie wojenne, wkroczył do Saksonii i 19 lipca zajął Miśnie. Rodzina królewska w chwili najazdu bawiła w Polsce. August III przybył do Warszawy z całym dworem w początku czerwca. Prymas, kardynał Lipski i tłum dostojników zaraz zgłosili się na zamek. Maria Józefa przyjmowała damy, a 6 czerwca, pomimo złej pogody, oboje małżonkowie szli w procesji Bożego Ciała pieszo z zapalonymi świecami, co bardzo zjednało im Polaków. W ogóle społeczeństwo życzliwie przyjęło parę monarszą. 23 sierpnia kulowa brała udział w niesłychanie uroczystych obłuczynach Anny Radziwiłłówny, wstępującej do sakramentek. Własnoręcznie nałożyła księżniczce wystrojonej w szaty panny młodej brylantowe diadem i wprowadziła do świątyni. Jednak Maria Józefa przede wszystkim interesowała się polityką. Korzystając z popularności za pośrednictwem duchowieństwa Radziwiłów i Czartoryskich, nastawiała społeczeństwo przeciw Prusom. Na zbliżającym się Sejmie projektowano powołać dwudziestotysięczny korpus, którego utworzenie podejmowała się sfinansować Anglia. Jeden z pułków miał być imienia Marii Józefy, a inny jej chorego najstarszego syna kardynał Lipski zadeklarował wystawienie oddziału opłaconego z własnej szkatuły. W razie gdyby Rzeczpospolita wypowiedziała wojnę Prusom, Rosja zobowiązała się przysłać posiłki. Liczono wówczas na odzyskanie Prus książęcych. Jednocześnie czartoryscy projektowali przeprowadzenie na najbliższym Sejmie niezbędnych reform. Na ogół projekty dworu i familii były wyjątkowo korzystne dla Polski. Przeciw tym zamiarom występowali posłowie francuski i pruski, których popierał prymas i Potoccy. Wobec ich opozycji Sejm w Grodnie nie podejmował żadnych uchwał, gdyż stale stosowano trudności proceduralne. 16 listopada 1744 roku był ostatnim dniem obrad, których ustawowo nie można było przedłużyć. Liczono, że wreszcie uda się przeforsować od dawna przygotowywane reformy. Jednak opozycja nadal uprawiała taktykę niekończących się dyskusji. Na próżno marszałek błagał o miłosierdzie nad konającym czasem. W nadziei na podjęcie uchwał August III oczekiwał delegacji sejmowej, tak zwanego łączenia się Izby Poselskiej z Senatem, siedząc bez przerwy na tronie w przyległej sali. Trzykrotnie, bez skutku wysyłał posłańców, apelując o przyspieszenie obrad. Ponieważ zapadł zmrok, a według zwyczaju żadne czynności sejmu nie mogły się odbywać przy sztucznym świetle, król przebywał w ciemnościach. Opozycji udało się jednak nie dopuścić do rzeczowej dyskusji aż do północy, kiedy automatycznie następował koniec sesji. Dopiero wówczas zapalono świece, przy których blasku wściekły August III zszedł z tronu. Kulowa strasznie rozpaczała. Była to poważna klęska dworu, sprzymierzonej z nim familii oraz zaprzepaszczenie możliwości przeprowadzenia niezbędnych reform. W tym okresie wojna z Prusami toczyła się nadal i Sasi ponosili szereg porażek. Było nawet zagrożone Drezno, w związku z czym dwór musiał uciekać do Pragi Czeskiej. Maria Teresa pozostawała wówczas z przymierzeńcem, a 18 maja 1745 roku został zawarty nawet tajny układ sasko Austriacki, w którym Wiedeń przyznawał Augustowi III wąski pas ziemi śląskiej, wówczas zajęty przez Prusaków, oraz zobowiązywał się popierać starania królewicza sawarego o koronę polską. Niemniej ocieplenie stosunków między kuzynkami zostało zmącone śmiercią cesarza Karola Alberta 18 stycznia 1745 roku. Maria Teresa rozpoczęła wówczas starania, aby następcą został jej mąż Franciszek Lotaryński. Wdowa po Karolu Albercie myślała tylko o pokoju i wycofaniu się Austriaków z Bawarii. W związku z tym Francja poszukiwała innego, konkurencyjnego kandydata, a takim mógł być przede wszystkim August III. Na dworze saskim nastąpiło zamieszanie. Bryl i Guarini domagali się odrzucenia tej propozycji i utrzymania sojuszu z Austrią. Natomiast królowa marzyła o koronie cesarskiej. Podobno nigdy ani przed tym ani później jej decyzje nie były w tak dużym stopniu podyktowane kobiecą zawiścią w stosunku do Marii Teresy. Aby przeforsować swe ambitne plany, Maria Józefa nawiązała ponowne kontakty z Francją i myślała o obaleniu Bryla, przeciwstawiającego się tym projektom. Jednak w drodze do cesarskiej korony piętrzyły się rzeczywiście ogromne przeszkody, w związku z czym monarchini musiała porzucić 26 kwietnia myśl o nowym wywyższeniu. W rezultacie w wyniku elekcji odbytej 13 września 1745 roku mąż Marii Teresy został wybrany na cesarza pod imieniem Franciszka I, a 4 października nastąpiła jego uroczysta koronacja. 25 grudnia 1745 roku Zawarto bez zmiany granic pokój sasko-pruski, który zakończył trwające kilka lat działania wojenne. Wydaje się, że w tym okresie Marii Józefie minęła obsesja habsburska. Problem spadku przestał być kluczowym zagadnieniem jej polityki. A w dalszej swej działalności zajęła się głównie przyszłością swych dzieci, pozostając z austriacką kuzynką w raczej życzliwych stosunkach. Można zaryzykować przypuszczenie że dopiero wówczas dawna arcyksiężniczka przekształciła się bez reszty w elektorową saską i królową Polski. Na panowanie Augusta III przypada okres maksymalnej anarchii i największego zastoju w życiu kulturalnym, politycznym i ekonomicznym Rzeczypospolitej. W związku z tym i działalność dość energicznej monarchini dotyczyła głównie zagadnień zupełnie marginesowych. Do takich należały walki różnych koterii magnackich lub nawet poszczególnych osób. Najbardziej głośny był zatarg zwolennika Sasów kardynała Lipskiego z niechętnym imprymasem Szembekiem. Chodziło o to, że ten ostatni używał purpury, do czego nie miał zasadniczo prawa. Szembek bronił się jednak tym, że jako interrex miał inną pozycję niż pozostali arcybiskupi.